Has ever escaped from this place. I dzisiaj ja pobawię się trochę w żarłoka, bo my sobie często takie drobne podśmiechujki urządzamy z żarłoka, który gdzieś tam w listopadzie czy grudniu publikuje jeszcze filmy wakacyjne, a potem, gdy wejdzie w filmy zimowe, to ciągnie je do marca czy kwietnia. Co jest oczywiście spowodowane też tym, że on po prostu te filmy zimą ogląda, no a mówi o nich odrobinę później. Gdy ja omawiam na przykład świąteczne horrory, muszę niestety siłą rzeczy obejrzeć je nieco szybciej niż wy ich słuchacie. No a jak już się porównuje do skóry, no to skóra wszedł już w filmy zimowe, natomiast ja dzisiaj mam dla was seriale, które były emitowane latem. Oczywiście nie są one o tematyce letniej, ale kończę, dopiero dzisiaj kończę ramówkę letnią z lata 2016 roku, co spowodowane jest tym, o czym mówiłem w naszym półrocznicowym podcaście. Trochę przez to całe nagrywanie, trochę przez zbyt mocne wejście w niektóre książki, w tym roku jakoś nie udało mi się wejść w seriale. I tak naprawdę miałem jeszcze potężne zaległości z wakacji, a z tego sezonu mam zaległości gigantyczne. No, wakacje udało mi się już zakończyć. Letnie seriale zakończyłem, chociaż te dwa, które dzisiaj omówię, musiałem obejrzeć w zasadzie niemal od początku. Natomiast teraz dopiero powoli wchodzę w jesień i tak naprawdę powoli kończę to, co mam w swojej rozpisce wrześniowej. Październik, listopad i grudzień, no to mam pozaczynany minimalnie. A dzisiaj opowiem o dwóch serialach science fiction, które są emitowane przez stację sci-fi. O serialu Dark Matter i o serialu Killjoys. Oba te seriale leciały w bloku, przy czym Dark Matter miał 13 odcinków, a Killjoys odcinków 10, także no ten drugi skończył się nieco szybciej. Ja o tych dwóch serialach mówiłem w pierwszym podcaście z serii Moje Seriale. Jeszcze tym publikowanym w Kombinacie półtora roku temu we wrześniu. To był jeden chyba z pierwszych podcastów, które nagrałem tak całkowicie bez żadnych notatek. Nawet nie wiem, czy nie pierwszy podcast, który nagrałem całkowicie bez notatek, bez żadnych zapisków. Po prostu usiadłem do mikrofonu i zacząłem sobie mówić e, na tyle, na ile pamiętam dany temat. Z mojego punktu widzenia był to podcast przełomowy, bo zmienił całkowicie moje podejście do nagrywania. Ale zmierzam do tego, że wtedy nie mając żadnych notatek ja tak naprawdę niewiele miałem do powiedzenia o tych serialach i te dwa seriale omówiłem e, tak naprawdę razem w jednym takim króciutkim bloku. A teraz e, jest mi jeszcze trudniej, znaczy było mi jeszcze trudniej w te seriale wejść, bo ja mam coś takiego, że ja bardzo lubię oglądać seriale science fiction, ale ja cholera je bardzo szybko zapominam. I do tutaj wchodząc w oba drugie sezony, okazało się, że ja naprawdę niewiele z tych seriali pamiętam i dość trudno było mi się w nie wbić. Na dniach startuje serial Expanse, który ja bardzo chwaliłem, bardzo chwaliłem pierwszy sezon, ale też omawiając go w wakacje, a to jest serial z mid sezonu, już wtedy naprawdę niewiele z tego pamiętałem, a teraz to jest dla mnie czarna dziura. I szczerze nie wiem, czy za ten drugi sezon się zabiorę, bo powtarzać pierwszego sezonu mi się nie chce, no może gdzieś po prostu przeczytam streszczenie. Okej. Okay. To zanim przejdę do każdego z tych dzisiejszych seriali z osobna, to jeszcze wspomnę, że oba doczekały się nowych czołówek. W przypadku Dark Matter jest to raczej obojętne. Wyszło ani na plus, ani na minus. W przypadku ta nowa czołówka mnie się podoba mniej. Jest animowana, jest... E, dalej jest szybka, jest taka dynamiczna, ale jakoś do mnie nie przemawia. Ok, no i przechodzimy do krótkiego podsumowania drugiego sezonu serialu Dark Matter. What is this We want more. Po pierwsze, przypomnę, że ten serial był oparty na komiksie, komiksie wydawanym przez Dark Horse Comics w 2012 roku. To była miniseria czterozeszytowa. Ja nie czytałem tego komiksu. Jedynie gdzieś tam słyszałem drobiazgi dotyczące fabuły. No, z tego co się orientuje, drugi sezon to jest już całkowicie nowa historia. Poznajemy naszych bohaterów mniej więcej w momencie, gdy rozstaliśmy się z nimi w pierwszym sezonie, czyli gdy załoga razy została aresztowana. No i Tutaj mamy ten drugi sezon, jest y, trochę podzielony na takie y, małe bloki, ponieważ pierwsze odcinki to jest właśnie więzienie, w którym przebywa załoga Razy, poznawanie nowych osób, y, również y, przesiadujących w tym więzieniu, no i ostatecznie ucieczka, ucieczka naszej załogi i kilku nowych postaci. Gdy już uciekniemy z więzienia, no to mamy sprawę pewnego modułu i takie stopniowe odkrywanie, czym jest ten moduł. Jak się okazuje, jest to nowy sposób podróżowania, który całkowicie e, rewolucjonizuje dotychczasowy sposób podróżowania, no i w jego posiadaniu jest nasza załoga razy. Natomiast ogólnie ten sezon skupia się bardziej na postaciach. Przypomnę, że w tym serialu mamy sześcioro głównych bohaterów, no w zasadzie w tym momencie już pięcioro, plus Androida. Oni wszyscy nie używają swoich prawdziwych imion, tylko nazywają się Jedynka, Dwójka, Trójka, Czwórka, Piątka, Szóstka i Android. A to z racji tego, że w pierwszym odcinku pierwszego sezonu obudzili się pozbawieni całkowicie pamięci. I nazwali się w takiej kolejności, w jakiej się wybudzili na statku. Szybko dowiedzieliśmy się, że jest to grupa bardzo groźnych przestępców, którzy w jakiś tam sposób utracili pamięć. No i gdzieś tam na przestrzeni tego serialu dowiadywaliśmy się o nich coraz więcej. Finał pierwszego sezonu i początek drugiego przyniósł nam dość znaczącą odpowiedź na to, kim jest szóstka, jak bardzo odstaje, teoretycznie powinien odstawać od tej grupy. Jednak pomimo tego, że bohater dowiaduje się, kim jest tak naprawdę, no to oni tak naprawdę chcą pozostać tymi nowymi postaciami i w momencie, gdy uciekają z więzienia, mamy jeden odcinek, w którym zostaje im na chwilę przywrócona pamięć, no i ponownie stają się groźnymi mordercami, przestępcami. I tutaj właśnie w tym serialu mamy kilka razy coś takiego, że widzimy jakby drugie oblicze tych bohaterów i to jest dość fajnie zagrane, bo widzimy niby ich brutalne takie prawdziwe wersje, ale... To nie jest zagrane na zasadzie takich skrajnych przeciwieństw, tylko właśnie przy pomocy prostych trików jest to osiągnięte. No, jeśli mamy bohatera, który wiemy, że jest zabijaką, wiemy, że jest groźny, ale w naszej bandzie jest takim trochę wesołkiem i głupkiem, coś jak Jane z Firefly, to, no to w momencie, gdy on się staje po prostu spokojny i milczący, to z miejsca postrzegamy go zupełnie inaczej i, i, i widzimy, jak, jak, jak tak naprawdę groźną i przerażającą postacią jest ten człowiek. No i tutaj nasi bohaterowie chcą pozostać tą nową grupą. Niekoniecznie świat widzi ich w taki sposób i jednak stare problemy gdzieś tam cały czas ich gonią i wychodzą na, na pierwszy plan, i tak naprawdę od pewnego momentu mamy po prostu odcinki o różnych postaciach, o ich aktualnych problemach, yy, gdzieś tam wpasowujących się może w jakiś wątek główny, ale tak naprawdę w drugim sezonie Dark Matter nie ma jakiegoś takiego silnie zarysowanego głównego wątku. Mamy tutaj jakiś odcinek o, o dwójce i o problemach z jej nanitami i... I cała akcja mająca na celu pomóc tej konkretnej sprawie, mamy odcinek o Androidzie, mamy odcinek o porwaniu e, młodej, mamy odcinek z obławą na załogę Razy, itd., itd. Głównym wątkiem, tak naprawdę, tutaj jest właśnie docieranie się drużyny i odkrywanie siebie w tej e, nowej dla świata wersji. Mamy nawet odcinek w równoległym świecie, w równoległej rzeczywistości. Statek przenosi się na jeden odcinek do równoległego świata, gdzie też widzimy inną wersję załogi razy. Natomiast finałowe odcinki dotyczą Ishida Rio, cesarza Zaironu. I to jest bardzo dobry finał tego sezonu. Mamy tam potężne zwroty akcji odcinek poprzedzający finał kończy się naprawdę w taki sposób, że, że widz zbiera szczękę z podłogi. I mnie się ogólnie ten sezon bardzo, ale to bardzo podobał. Ja, tak jak powiedziałem, miałem obawy przed wejściem w niego. Wydawało mi się, że z tego serialu pamiętam dużo mniej i wydawało mi się, że ten serial był trochę cięższy. Znaczy, żebyśmy się tutaj źle nie zrozumieli, to nie jest kino ambitne, ale chodzi mi o to, że Killjoys, do którego za chwilę przejdę, był takim, tak mi się wydawało, tak wspominałem ten pierwszy sezon, że był takim łatwym, lekkim, przyjemnym, szybkim, kompletnie bezproblemowym serialem. Natomiast Dark Matter oglądało mi się trochę trudniej, to nie było tak, że siadałem do odcinka na kompletnym odmurzeniu i, i przejeżdżałem przez niego tak, tylko jakoś tak trudniej było mi się zabrać za te odcinki w, przy pierwszym sezonie. Natomiast drugi sezon, pomimo tego, że oglądałem go na raty, bo połowę sezonu obejrzałem jeszcze gdzieś tam w okresie letnim, a drugą połowę kończyłem teraz, to gdy już do niego zasiadłem, to naprawdę mknąłem odcinek po odcinku i oglądało mi się to bardzo dobrze. No, może tutaj razić brak jakiegoś takiego silnie zarysowanego głównego wątku silnej takiej mitologii z odcinka na odcinek, ale ja lubię takie seriale. Teoretycznie, tak jak powiedziałem, głównym wątkiem jest tutaj z jednej strony pościg Policji Galaktycznej, z drugiej strony docieranie się załogi. Zaakceptowanie ich nowych wersji, sprzątanie bałaganu po starych wersjach, przezwyciężanie różnych uprzedzeń, przyzwyczajeń, uprzedzeń związanych z finałową zdradą z poprzedniego sezonu i tożsamością jednego z bohaterów. Ogólnie jak dla mnie, bardzo dobry sezon. Finał daje pewną zapowiedź, w jakim kierunku to może pójść, i ja bardzo, ale to bardzo czekam na sezon trzeci. A tymczasem przechodzimy do drugiego sezonu serialu Killjoyce. I wiem, że jesteś tam. I wiem, że w końcu mnie usłyszysz. Chcę, żebyś wiedziała, że gdziekolwiek cię zaprowadził, gdziekolwiek cię zrobił, znajdę cię. I chodźmy uratować mojego głupiego brata. You ready? Locked and caught. You might want to run in five, four, whoops. Your reclamation agents open up. So that's, that's bad, right? Would you die for For Dutch and Johnny? <laughs> Lucy, shields, maxed, we're going in. I tak jak przed chwilą powiedziałem, że to był serial lekki i przyjemny i tak wspominam pierwszy sezon, obejrzałem go hurtem i pamiętam, że bawiłem się przy tym wyśmienicie, tak o dziwo dużo trudniej było mi się wbić w drugi sezon tego konkretnego serialu dużo trudniej niż w przypadku Dark Matter. I okazało się, że, że jak kurczę nie pamiętam tego pierwszego sezonu. i W przypadku Killjoys ja pierwszy odcinek obejrzałem latem w wakacje, a teraz no w grudniu, w okresie świątecznym stwierdziłem, że muszę nadrobić ten serial i zasiadłem od razu do odcinka drugiego. I kurczę, naprawdę miałem potężne problemy, musiałem ostatecznie wrócić do tego pierwszego odcinka, nie tyle obejrzeć go jeszcze raz, co chociaż przeskoczyć po pasku, żeby przypomnieć sobie, co się tam wydarzyło. Sam początek jest dość podobny, no bo tutaj też mamy więzienie. Więzienie i ucieczkę z więzienia, ponieważ w poprzednim sezonie, w finale, jeden z bohaterów został zamknięty w pewnej placówce, przy czym tutaj cała akcja odbicia z więzienia, cała akcja ucieczki, ogranicza się do jednego odcinka. Poznajemy w nim bardzo fajną nową bohaterkę, która niestety schodzi ze sceny, e, chociaż wszystko wskazuje na to, że e, nie na zawsze. Przypominam, że serial opowiada o trzech killjoyach. To są tacy agenci do zadań czy specjalnych, no nie wiem. To, są, to jest taka neutralna policja jakby. To, jest, to są... Yy, ludzie, którzy przyjmują, sami wybierają sobie jakie przyjmują zlecenie i wyłapują danych przestępców, na których gdzieś tam zlecenie jest za jakieś ich yy, przestępstwa. No. <śmiech> Mamy tutaj troje bohaterów, Johna Jacobiego, jego brata Davina Jacobiego i Dutch, dwóch mężczyzn i kobietę. Oni teoretycznie stoją całkowicie ponad prawem i ponad wszelkimi konfliktami. Teoretycznie powinni mieć dostęp do wszystkiego i wejście we wszystkie miejsca zapewniony. Teoretycznie są to agenci bezstronni. Mają do wykonania pewne zadanie i je wykonują. I tutaj już na starcie zaznaczę, że ten serial w przeciwieństwie do Dark Matter jest dużo, dużo bardziej jednowątkowy nawet jeśli mamy jakąś sprawę tygodnia, nawet jeśli jest jakieś kolejne zlecenie, które oni wykonują, a tak tutaj jest przez przynajmniej pierwszą połowę sezonu, no to prędzej czy później, a zwykle prędzej niż później okazuje się, że ta sprawa tygodnia i to zlecenie i tak dotyczy głównego wątku. I tak mniej więcej wygląda pierwsza połowa tego serialu, którą oglądało mi się bardzo dobrze. Natomiast mniej więcej po środku odcinek szósty to jest taki naprawdę mega dziwny odcinek. No, nie powiem, że jest to przeskoczenie rekina, ale widać, że nagle coś się zmienia w tym serialu. To jest bardzo kiczowaty odcinek, bardzo przerysowany. Mamy tutaj statek asteroidę ukryty w, w polu asteroid. Jest to statek organiczny, i czego my w ogóle w tym odcinku nie mamy? Mamy nanity, mamy długowieczność, dzielenie się myśli, mamy trzy kobiece androidy ochroniarze, walkę z tymi androidami, zarówno strzelaną, jak i walkę wręcz. Mamy pocałunek ze, scha ze schakowanym androidem, który w tym czasie strzela z palca fajerwerkami. W tym odcinku mamy wszystko. To jest taka szybka jazda wielokrotnie absurdalna, wielokrotnie bardzo przerysowana, a cały odcinek kończy się tym, że każdy z każdym gdzieś tam w jakimś y, miejscu y, uprawia seks. Mamy dość odważną scenę, no oczywiście w granicach publicznej telewizji i mocny finał w momencie, gdy już myślimy, że naprawdę dobrnęliśmy do końca, to tu jeszcze zostaje wszystko wywrócone. Y, bardzo dziwny, bardzo momentami absurdalny odcinek. No i od tego czasu... Y, ja nie wiem, czy to u mnie coś przeskoczyło w głowie, czy naprawdę to jest tak, że ten serial w pewnym momencie zrobił klik i, i od tego czasu trochę za bardzo balansował, jak dla mnie na granicy, takiego naprawdę mocnego kiczu. E, i, I momentami naprawdę miałem wrażenie, jakbym oglądał lepsze, fajniejsze pod kopułą. Są jakieś zielone plazmy, jakieś łączenie umysłów, jakieś przejmowanie ciał, e, kontrola umysłu nad tą plazmą, zabijanie szóstek, czyli, szóstki to są, kurczę, no nie powiedziałem o tym. Szóstki to są takie eksperymentalne, to, to, to są ludzie zarażeni zieloną plazmą, którzy zachowują się po prostu jak, jak roboty niezniszczalni, teoretycznie nieśmiertelni, chociaż jak się tutaj dowiadujemy, można ich zabić szpikulcem, takim specjalnym szpikulcem wbitym w głowę, trochę jak w archiwum X. Zresztą oni, oni krewawią na zielono, krewawią tą zieloną plazmą. I, I to jest tak naprawdę ten główny wątek. Zielona plazma, level 6, yy, historia dacz, która jak się okazuje sięga dużo, dużo wstecz. Co tam jak się okazuje w trakcie, no to niekoniecznie historia dacz, ale gdzieś tam mamy jakąś jej sobowtórkę, yy, bardzo złą. Historia zakonu, yy, kontrolowanie myśli, przenoszenie się z ciała do ciała, yy, historia Kailena, tego teoretycznie ojca Dacz, który ją kiedyś wytrenował, wyszkolił, który zrobił z niej taką zimną zabójczynię. Historia różnych tam wątków miłosnych, ponieważ zarówno Davin przechodzi taką chwilową, chwilowe zakochanie, ale dużo bardziej na pierwszy plan wysuwa się historia Johna Jacobiego i Poulter Simps, Historia miasta, które tutaj jest od samego początku, już w drugim sezon w pierwszym sezonie zostało zamknięte takim murem i historia tego muru i co korporacja zaczyna robić z ludźmi mieszkającymi w tych slumsach, dużo, dużo różnych wątków często dziwacznych, często naprawdę balansujących jak dla mnie na granicy akceptowalnej. Oglądało mi się to, przyznam, że momentami wcale nie tak dobrze jak wspominałem pierwszy sezon. Aczkolwiek znów jest fajny finał, znów jest dość mocny zwrot akcji w przedostatnim odcinku i no, przyznam, że dość ciekawie się to kończy i zapowiada jakiś fajny ciąg dalszy, chociaż zapewne... Część z tych wątków, które tutaj zachodzą w finale zapewne rozwiąże się dość szybko w kolejnym sezonie, pewnie znów w pierwszym odcinku. A coś obawiam się i coś czuję, że dalej będziemy brnąć w temat plazm, zielonych plazm i, i, i szóstek. No czekam na trzeci sezon, ale przyznam, że ten drugi trochę mnie przyhamował. Ja naprawdę bardzo dobrze wspominałem i bardzo cieszyłem się po obejrzeniu sezonu pierwszego, a w drugim miałem gdzieś tam od połowy trochę zgrzytów i, i trochę gorzej mi się to oglądało. Ten serial jest naprawdę dość mocno przerysowany, no już postać Davina. Ja nie pamiętam, czy on grał tak samo w pierwszym sezonie, ale tutaj wygląda momentami karykaturalnie, jak taki naprawdę tępy trep, tępy głupek z drużyny. Podsumowując, z tych dwóch seriali Dark Matter i Killjoys z ich sezonów drugich to dużo lepiej oglądało mi się i dużo lepiej bawiłem się na tym pierwszym serialu, czyli na Dark Matter. Aczkolwiek Killjoys nadal ogląda się szybko, nadal ogląda się raczej bezproblemowo i... Ja w obu tych przypadkach czekam na sezon trzeci i mam nadzieję, że za rok uda mi się go po prostu oglądać na bieżąco, tak jak będzie leciał w telewizji. Ok, i to na dzisiaj będzie wszystko. Oczywiście, no, skoro czekam na kolejne sezony, to oczywiście te kolejne sezony są już z tego, coś mi się wydaje, potwierdzone. Także oba te seriale doczekają się trzeciej serii i ja do nich no, najprawdopodobniej tutaj wrócę. Dzisiejszym odcinkiem zamykam ramówkę letnią, wreszcie zamykam ramówkę letnią i myślę, że niebawem usłyszymy się w kolejnym odcinku moich seriali, bo ja już mam albo skończone, albo dość mocno zaczęte niektóre seriale z jesieni i w tym roku nie będę tego już zostawiał sobie na wakacje, nie będę was bombardował w wakacje dziesięcioma podcastami, stałego minionego roku, tylko już teraz zabiorę się za te zakończone jesienne seriale. Nie będę się brał za seriale, które mają teraz przerwę, chyba, że na przykład są to seriale takiego typu jak The Walking Dead, które wyraźnie zawsze idzie do tej przerwy zimowej i mamy taki półfinał, taki mniejszy finał, a później idziemy z kolejnym wątkiem. Nie wiem, jak to było tym razem, bo z The Walking Dead jestem tak samo w czarnej dupie, jak z innymi serialami. Obejrzałem tylko Pierwszy odcinek. Natomiast na pewno niedługo usłyszymy się w kolejnym zestawieniu serialowym. Na dzisiaj to by było wszystko. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. It's over.